Kart historii Lądowanie na górze Berwin w 1974 roku Nocą 23 stycznia 1974 roku, gdy mieszkańcy niewielkiej walijskiej miejscowości Landrillou usłyszeli nieznanego pochodzenia huk, rozpoczął się jeden z najciekawszych incydentów związanych rzekomo z katastrofą UFO. Dziś incydent z Perwin Mountain nadal uznawany jest za kontrowersyjny i stawiany nieraz na równi z innymi sławnymi wydarzeniami, w tym z wydarzeniem z Rendlesham Forest. Dla krytyków pozostaje on jednak niczym więcej jak niezwykłym zbiegiem okoliczności, który z czasem obrósł legendą. Około 20.30 mieszkańców Landry Low oraz Landerville. Położony w hrabstwie Deppingshire w Wali, zerwał na nogi niespodziewany huk i wstrząs, który sprawił, że w mieszkaniach wielu z nich zatrzęsły się szyby w oknach, zaś spółek pospadały przedmioty. Część z nich zauważyć miała wkrótce w pobliżu wznoszącej się na 2000 metrów nad poziomem morza góry Berwyn świetlne obiekty i wyczuwając potencjalne niebezpieczeństwo postanowiła zawiadomić policję. Jednym z pierwszych świadków była Anne Williams z Landrillo, która zobaczyła na niebie światła oraz obiekt przypominający kształtem żarówkę kierujący się ku Ziemi. Wkrótce potem nastąpił wstrząs. Początkowo przypuszczano, że w grę wchodzić może katastrofa samolotu lub też upadek meteorytu. Widziałem jasne czerwone światło przypominające rozżarzony węgiel. Przypominał wielkie ognisko. Mówił inny świadek obserwacji, tym razem obiektu ze stoku góry. Podobnych relacji było znacznie więcej, zaś temat wydarzeń w górach Berwyn szybko poderwany został przez miejscową, a następnie ogólnokrajową prasę, która śledziła te wydarzenia przez kilka dni. Jedna z najciekawszych relacji pochodzi jednak od zamieszkałej w Lunderville pielęgniarki Pat Evans, którą miejscowy komisariat poprosił o przybycie na miejsce, gdyż jak uważano, na górze Berwyn starzyła się katastrofa samolotu. Wraz z dwiema córkami, Tiną i Dianą, pielęgniarka wyruszyła na miejsce aby po jakimś czasie przekonać się, że chodzi o coś zupełnie innego niż rozbity samolot. Na stoku góry kobiety ujrzały dużą kulę światła pulsującą na przemian białym, żółtym i czerwonym światłem. Otaczały ją mniejsze, rozsiane wokół punkty świetlne. Kobiety obserwowały zdarzenie przez około 10 minut, po czym nieco niepewna Pat zdecydowała się zawrócić, uznając, że na miejsce dotarły już ekipy ratunkowe. W drodze powrotnej natknęła się na policjantów, których poprosiła o wyjaśnienie sytuacji. Odpowiedzi nie uzyskała, zaś sama odeskortowana została do głównej drogi przez funkcjonariuszy, którzy poinformowali ją, że nikt bez odpowiedniej zgody nie może zbliżać się do miejsca rzekomej katastrofy. Obawiając się o bezpieczeństwo córek, Evans nie protestowała i udała się do domu. Sceptycy uznali potem, że Evans i jej córki pomyliły UFO z Grupa myśliwych lub kłusowników W zależności od wersji Odpowiedź ze strony władz Nastąpiła jednak szybko Na miejscu wkrótce zjawiła się policja Oraz różnego rodzaju eksperci Miejsce, mimo faktu, że należało Do jednego z najbardziej odludnych W całej Walii Rzekomo odcięte zostało od zewnątrz kordonem. Pozostaje pytanie, z czego wynikały środki bezpieczeństwa zastosowane tam na tak wielką skalę, gdyż nawet rolnikom zakazano dostępu do swojej ziemi. W regionie pojawili się także uczeni i wojskowi. Wiadomo, że w pracach na górze Berwyn już po rzekomej katastrofie brało udział dwóch naukowców z University, dr Ron Madison i dr Honorine Evans. Oboje byli zwolennikami teorii związanej z upadkiem meteorytu, ale wstrząs, który miał miejsce 23 stycznia, odczuli nie tylko mieszkańcy regionu, ale i położonych dalej miejscowości. Stacja sejsmiczna w Edynburgu odnotowała wstrząs o sile od 3,5 do 4 stopni w skali Richtera, jednak miejscowy sejsmolog dr Ron Lilwall dodał, że aby wstrząs mógł być wykryty w Szkocji, meteoryt mający rzekomo uderzyć w górę Berwyn musiałby ważyć kilkaset ton i pozostawiłby po sobie całkiem spory krater. Podobnie rzecz mogłaby wyglądać z katastrofą samolotu lub innego obiektu, bowiem zniszczenia przez nie pozostawione byłyby widoczne przez długi czas. Co zatem stało się w okolicy Landry Low? Czy był to rzeczywiście zbieg okoliczności? Trudno uznać bowiem, że wstrząsy odczuwane na dość dużym obszarze wywołać mógł obiekt, który spadł lub według innych uderzył w górę. Choć zdarzenia z Landrylą nie udało się wyjaśnić, a odpowiedzi na związane z nim pytania nie przynoszą także materiały dotyczące UFO odtanione przez brytyjski MON, sceptycy mają swoją własną wersję historii. Według niektórych twierdzeń, walijskie Roswell miało być niczym więcej jak niecodziennym spiekiem okoliczności. To właśnie wstrząsy, obserwacje świateł na niebie oraz świateł myśliwych na górze, jak i ludzka wyobraźnia, miały razem utkać legendę Landrillo. Co ciekawe, scenariusz wydarzeń podobny był do tego, jaki rozegrał się w czasie rzekomej katastrofy Nol w Keksburgu w 1965 roku. Wedle innych opinii, wspomnienia mieszkańców mówiące o odcięciu góry kordonem miały wiązać się z innym incydentem, ale z 1982 roku, kiedy to na górze Berwin rzeczywiście rozbił się samolot, wszystko razem miało dać początek mitowi. Czy wszystko jednak da się wyjaśnić tak łatwo? Być może swoisty chaos informacyjny i sprzeczna niekiedy z osobą wersje tego, co się stało, najskuteczniej stałały ukryć prawdziwe oblicze wydarzeń ale zwolennicy teorii o lądowaniu obiektu na górze również wysuwają swoje własne teorie i dowody. W książce pod tytułem A Covered Agenda, Nick Redfern sugeruje, że szybka odpowiedź na rzekome lądowanie obiektu na górze Berwyn wynikała z działania specjalnej jednostki, mającej zajmować się podobnymi przypadkami. Dodaje on, że w przypadku relacji świadków incydentu niewyjaśniona pozostaje jedna kwestia. Według większości z nich obiekt uderzył w stok góry z dużą siłą, ale relacja Pat Evans wskazywała na coś innego. Czy zatem obiekt widoczny na spoczu był na pewno tym samym, który tam osiadł? Interesującym epilogiem Landrillo były informacje uzyskane przez Jenny Randles, których źródłem miał być rzekomo pracownik rządowy. Według niego obiekt, który spadł na górę, został przewieziony do jednej z baz w Południowej Walii. Do dziś nie wiadomo, co wydarzyło się zimowej nocy 1974 roku. Historia ta jest tak złożona, zaś jej szczegóły otwierają szerokie pole do spekulacji, co powoduje, że swoje racje zawsze odnajdą w niej zwolennicy którejś z teorii. Niezależnie od tego, czy przychylają się oni bardziej do wersji związanej z awaryjnym lądowaniem tworu pozaziemskiej cywilizacji, zbiegu niezwykłych okoliczności. Czy incydentu z wojskiem w tle? Opracowanie: portal infra www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.